Wielka przyjemność dla mnie, być się z Wami tutaj. So many come out. Jest wspaniale widzieć tak wielu ludzi, że tak wielu ludzi przyjechało. A również chciałbym podziękować zespołowi uwielbiającemu naprawdę wspaniale, wspaniale uwielbiaści. So this is my first time to, here in to jest pierwszy raz, kiedy usługuję w Łodzi i naprawdę jestem podekscytowany tym, co Bóg będzie tutaj czynił. Ale chciałbym również wykorzystać tę okoliczność, żeby Wam powiedzieć, że mamy tutaj w Łodzi szkołę biblijną. I jestem przekonany, że przed chwileczką widzieliście, jak powstali wszyscy nasi studenci i, i e, daliście im oklaski. Ale chciałbym, żebyście wszyscy oświadomili, że również wy możecie stać się częścią Carries Bible College. <laughs> Anyway, we would like to have all of you start receiving from God through Caris Bible College. W każdym razie, chcielibyśmy, żebyście wy wszyscy mogli zacząć przyjmować rzeczy od Boga przez właśnie szkołę wypinął Caris Bible College. They hold uh, their classes two Saturdays per month. Mają spotkania co drugą sobotę. And miesiąc. we have people that come from long distances. W tej z żeby wziąć w And you could participate. I ty w tym. So I'm sure that if these students had time to share with you, they'd give you some tremendous testimonies about how the Word of God has changed their lives. I wiem, gdyby studenci nasi mieli czas, możliwość, podzielić się z wami, Um, opowiedzieli płem wspaniałe świadectwo w jaki sposób Bóg dotyka zmienia ich, ich życia przez, przez tą szkołę And this is just one of 67 Bible schools that we have around the world. A jest to jedna z 67 szkół biblijnych, które mamy na całym świecie. And so we would love to have you come participate. I naprawdę uh, bardzo byśmy się cieszyli gdybyście razem z nami uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Many people are praying for God to touch their life and change them. Wiele ludzi modli się do Boga, żeby dotknął się ich życia i zmienił te życie. But they're just looking for it to życie. Ale po prostu oczekują cały czas, że spadnie coś im nagle z nieba. A sposób, w jaki Amen. Bóg zmienia Twoje życie, to przez Słowo Boże. Jest wiele problemów, które podnoszą się gdzieś wśród e, ciała Chrystusowego. But one of the biggest problems is that we look to people for God to change us through people. Ale jednym z głównych problemów jest to, że my patrzymy na ludzi, że Bóg użyje jakiś konkretnych ludzi, żeby żeby nam pomóc. But God is chosen to change you through the word of God. Ale Bóg zdecydował, że chce zmienić twoje życie przez słowo Boże. And everywhere I go throughout the world, I see this same thing happen. I wszędzie dokąd się na całym świecie się udaje, widzę, że zawsze dzieje się jedna rzecz. Our Bible college students have the same experience, it doesn't matter what country they're in. Nasi studenci Szkoły Biblijnej, niezależnie od tego w jakim kraju się uczą, zawsze mają jeden rodzaj doświadczeń. I hear the same testimony over and over. Co chwila takie same świadectwa. Because it's not based on the directors and the personality of the people. Ponieważ cała sprawa nie zależy od osobowości e, dyrektorów lub innych ludzi. Ale to słowo Boże zmienia ludzi. W Proverbs chapter 4, verse word is health your flesh. księdze e, przypowieści jest powiedziane, że słowo Boże jest tym lekarstwem, które leczy nasze ciało. Psalms 107.20 says, He sent His word and healed them. Psalm 107 mówi, On swoje słowo i uleczył ich. So, if you need healing in your body, you don't need someone to pray for you. You need the truth of God's word. Ale potrzebna ci jest prawda słowa And yet most people in the body of Christ are looking for a person for God to flow through. A mimo tego większość ludzi w ciele Chrystusowym poszukuje człowieka, który by się o nich pomodlił. And it is true that God does flow through people and healings happen. I to jest prawdą, że Bóg działa przez ludzi i w ten sposób uzdrowienie też przychodzi przez modlitwę innych ludzi. But God never intended for that to be the only way that people receive from him. Ale Bóg nigdy nie postanawiał, że to będzie jedyny sposób, w jakim będziemy mogli przyjąć zdrowie. Jeśli oczekujesz, że uzdrowienie przyjdzie przeze mnie, ograniczasz sam siebie w sposobie przyjmowania od Boga. Ja jutro stąd wyjeżdżam. I, may not be back for years. I możliwe, że przez całe lata nie będzie mnie tutaj z powrotem. It's ineffective for me to be the only way that you receive healing. Więc naprawdę mało efektywne, żeby oczekiwać, że ja przeze mnie otrzymasz tylko to uzdrowienie. God gave us his word to produce healing. Ale Bóg dał nam swoje słowo, aby dać nam zdrowie, uzdrowienie. And the number one thing to change your life is to get understanding of God's word. I to rzeczą numer 1, która zmieni twoje życie to to aby wejść w zrozumienie Słowa Bożego. And this is what our Bible is all about. I właśnie na tym opiera się nasza szkoła biblijna. Nasza szkoła biblijna zajmuje się tym, co Bóg zlecił do wykonania kościołowi. Jeśli każdy kościół czyniłby uczniów, nie byłoby potrzeby istnienia szkół biblijnych. But most churches just spend one or two hours a week meeting together. Ale większość kościołów poświęca w tygodniu od godziny do dwóch na wspólne spotkania. Two years of Bible school is the equivalent of over 20 years of church attendance. Więc dwa lata szkoły biblijnej to odpowiednik około 20 lat chodzenia do kościoła. Hallelujah. And it is systematic teaching too. I jest to również systematyczne nauczanie. A ja wam obiecuję, że słowo Boże, jeśli włożysz je do swego serca, zmieni twoje życie. So God does use people. Więc Bóg naprawdę używa ludzi. But it is limited when you think the only way He can touch you is through a person. Ale ograniczamy się, kiedy myślimy, że jedyny sposób, jaki może dotknąć naszego życia, to przez inną osobę. W tym samym czasie mogę być tylko w jednym miejscu. But God is with you constantly. Ale Bóg jest z Tobą cały czas. W najgorszym czasie Twojego życia była z Tobą również moc Boża. I musisz się nauczyć, w jaki sposób bezpośrednio przyjmować and the, od Boga. And that's what we're these students. I właśnie tego nauczamy nasze studenty. W Stanach Zjednoczonych e, moi studenci jeżdżą na spotkania ze mną. I Zabieram ze sobą aż nawet 50 studentów. And I, don't do the for I ja się nie mogę do ludzi. To moi studenci nakładają na ludzi ręce, modlą się oni. every service see I prawie na każdym nabożeństwie widzimy, jak niewidome oczy się otwierają, niesłyszące uszy otwierają się, a ci, którzy nie chodzili, byli e, e, upośledzeni ruchowo, chodzą. I nie dzieje się to przeze mnie, ale Bóg działa przez tych studentów. My się nauczyliśmy, w jaki sposób nauczyć ciebie, jak się płynie w ponadnaturalnej mocy Bożej. I ty możesz być taką osobą, która uwalnia do życia innych ludzi ponadnaturalną moc Bożą. I chcę Wam pokazać pewien klucz, żeby to stało się realne, rzeczywiste w Twoim życiu. Spójrzmy na przypowieść, którą Jezus opowiedział w, w czwartym rozdziale Ewangelii Marka w dwudziestym szóstym wierszu. And read from verse 26 all the way through verse 29. Przeczytamy od e, 26 26 through 29. Mm -hmm. Od 26 do 29. I mówił tak jest Królestwem Bożym jak z e, nasieniem, które człowiek e, rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we mnie, e, nasienie kiełkuje i wzrasta, a on nie wie jak. Bo Ziemia sama z siebie wydaje owoc. E, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w głosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. So Jesus Więc Jezus porównuje sposób działania Królestwa Bożego do sposobu działania ziarna. I właśnie tego dnia opowiedział na ten temat na temat działania królestwa Bożego aż 13 takich um, przypowieści. And in these parables he made the most of them talking about the word of God. I w tych przypowieściach najczęściej naj, najwięcej z nich dotyczyła właśnie działania słowa Bożego. God's kingdom works similar to the way that this physical world works. Boże Królestwo działa w sposób zbliżony do tego, jak działa ten fizyczny, stworzony świat. bit on this planet is dependent seed. Każda, każda cząstka życia na tej ziemi zależy od nasienia. Rośliny, zwierzęta, a również ty i ja przyszliśmy, powstaliśmy z pomocą nasion. There isn't any life in this world without a seed. Nie ma żadnego życia na, na całym świecie, które nie przyszłoby dzięki ziarnu. Likewise, the kingdom of God operates off of the seed of God's word. W taki sam sposób błogosławie Boże działa w oparciu o słowo Boże, ziarno słowa Boże. Jesus taught a parable about a man sowing seed in the earth right in front of these verses. Tuż przed tymi wierszami Jezus opowiedział przypowieść o o siewcy, który wsiadzi z Boże. And in verse 14 he says the sower sows the word of God. mówi siewca słowo Boże. So Jesus said that the word of God is the seed in the kingdom of God. Jezus mówi że to ziarno to jest słowo Boże w Boże królestwie Bożym. Jeśli chcesz żeby wyrosła roślinka musisz zasadzić ziarno. Jeśli będziesz po prostu się na ziemią modlił, ale nie zasadzisz tam ziarna, nic nie wyrośnie. I potraktowalibyśmy taką osobę jako głupią, jeśli ktoś, nie zasadziwszy ziarna, modli się o, o, o żniwo. A mimo to, w chrześcijaństwie często chrześcijanie modlą się e, właśnie, aby przyszło żniwo, wtedy, kiedy jeszcze nie zasadzili ziarna słowa. many people in this room today who need a healing in your body. Założę się, że jest wśród nas dzisiaj na tym spotkaniu wielu ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia swoich ciał. Jak wielu z nas modli się o uzdrowienie? Okay, let me ask you this: What seed of God's word have you planted in your heart? Pozwólcie za wam zadać teraz pytanie: Jakie, ziarno słowa Bożego zasialiście w swoim życiu, jeśli chodzi o te uzdrowienie? Czy możecie mi powiedzieć, co Słowo Boże mówi na temat właśnie tego uzdrowienia? And many people would say, well, somewhere in the Bible it says it by his stripes were healed. Wielu ludzi powiedziało, gdzieś tam w Biblii jest napisane, jego ścincami uleczeni jesteśmy. That's not good enough. Ale to nie wystarczy. If you really plant God's word in your heart, you will know where that scripture is. Jeśli naprawdę zasadzisz w swoim sercu słowo Boże, Będziesz wiedział, w którym miejscu Biblii jest to słowo zapisane. Musisz mieć takie osobiste doświadczenie ze Słowem Bożym. You know how children are born. Wiecie w jaki sposób się dzieci rodzą. Ja przypuszczam, że tak samo się dzieje to w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. A man has to plant a seed in a woman. Mężczyzna musi zasadzić swoje nasionko w kobiecie. There has to be an intimate relationship. Musi być osobista intymna relacja. A woman doesn't get pregnant by standing close to a man. Kobieta nie zachodzi w ciąży przez to, że stoi blisko mężczyzny. There has to be this interaction between the man and the woman. Pomiędzy mężczyzną i kobietą musi być pewna interakcja. God's word is the seed Słowo Boże jest ziarnem i musisz je włożyć do swego wnętrza. A mimo tego wszystkiego większość ludzi, którzy przychodzą do mnie z prośbą o modlitwę uzdrowienie, nie wiedzą co słowo Boże mówi na temat tego uzdrowienia. And I to właśnie przeszkadza ci przyjąć Uzdrawiającą moc Bożą do Twojego życia. Wcześniej już zacytowałem te wiersze. Ale w Księdze Przysłów, w czwartym rozdziale jest powiedziane, że Słowo Boże będzie zdrowiem dla Twojego ciała. I dla tych, którzy je znajdą, wyprodukuje życie. Psalm 107, 20 wierszy mówi, on posłał swoje słowo i, u, u, u, swoje słowo i uleczył ich słowem. Jeśli nie doświadczasz uzdrowienia, to dzieje się tak z powodu braku, deficytu Słowa Bożego w twoim życiu and i could take this same principle and apply it to every single thing that you need I ja zasadę i e, do każdej potrzeby ma w swoim życiu let me share these verses with you out of second peter chapter 1 pozwólcie, że podzielę się z wami e, z jeszcze pewną rzeczą zapisaną w drugim e, rozdziale listu do Piotra w, w, w drugim piśmie list, liście iście Piotra rozdał, rozdział in verse 2 it says, Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. How many people in here would love to have peace? Jak wielu z was chciałby mieć pokój? Two. Oh no, raise your hand, if that you? That was <laughs> a... To było an <głos> Chciałem odpowiedź. So how peace? wielu z was chciałby mieć pokój? Still, very many don't want peace. No, ciągle nadal wielu z was nie chce pokoju. <głos> well, peace, ale dla tych z was, którzy chcą pokoju, jest tutaj napisane, że to przychodzi przez poznanie Boga. Jeśli nie masz pokoju oznacza to, że nie masz właściwego poznania. Isaiah chapter 26 verse 3 says, 26, wiersz mówi, że Pan daje doskonały pokój tym, których umysł stabilnie jest nastawiony na niego. Twój pokój jest uzależniony od tego, na czym się koncentrujesz. It is not related to what your circumstances are. A nie jest związany z tymi okolicznościami twojego życia, w których akurat jesteś. The only reason your circumstances affect your peace is because you focus on those. Jedyny sposób, w jaki okoliczności, w których jesteś, wpływają na Twój pokój, to to wtedy, kiedy ty koncentrujesz się na nim. Ale możesz utrzymywać swój umysł na Bogu niezależnie od okoliczności, w których jesteś. W 2001 roku powiedziano nam, że umarł nas, nasz syn. I zaczęliśmy odczuwać te same emocje, które i wy byście odczuwali, gdybyście się dowiedzieli, że Wasz syn But keep God in Ale ja wtedy zadecydowałem, że będę utrzymywał swój umysł na Bogu i nie będę myślał w sposób naturalny. And because of that I actually started praising God. I właśnie z powodu tego faktu tak naprawdę to zacząłem wtedy ubiegać Boga. I got to praising God and I told Jamie that this is going to be the greatest miracle we've ever seen. Zacząłem wielbić Boga i powiedziałem Jemi, to będzie największy cud, jaki kiedykolwiek widzieliśmy. I dlatego, że utrzymywałem swój umysł na Bogu, zachowywałem również doskonały pokój. And my son was raised from the dead. I został Every one of you can do that. Każdy z was może tak czynić. But you cannot focus your attention on what you don't know ale nie możesz skoncentrować swojej uwagi na czymś, czego nie znasz. Musisz wziąć Słowo Boże i dowiedzieć się, co ono mówi. I musisz dojść do miejsca, w którym Słowo Boże jest bardziej realne, niż to wszystko, co czujesz, dotykasz. And when you do that then the supernatural power of God will begin to start operating through you. Romans chapter 10 verse 17 says. w 10. rozdziale 17. mówi. That faith comes by hearing and hearing through the word of God. Wiara jest słuchanie przez słowo Boże. Więc jeśli słyszysz słowo Boże, ono uwalnia w tobie ponaturalną moc Bożą. are not Jeśli nie jesteś skoncentrowany na słowie Bożym, odcinasz się od wiary, od źródła Bożego działania. I w takiej sytuacji potrzebujesz kogoś z zewnątrz, kto przyjdzie do ciebie i to be, musi być osoba, która koncentruje się na Słowie Bożym, ma wiarę. Ale Bóg nie zaplanował tego, że to ma w ten sposób działać. Bóg chce, aby każdy z was zbudował z martwych ludzi. Do you really believe that? <inaudible> Jesus said, "He that believes on me will do the same works that I did." <inaudible> Jesus, <inaudible> Jesus <inaudible> saw people raised from the dead. <inaudible> Jesus widział jak ludzie. saw blind eyes open and deaf ears open. Jesus widział jak oczy ślebych <inaudible> otwierają się i uszy otwierają. Jeśli my po prostu będziemy w niego wierzyli, będziemy widzieli te same rzeczy w swoim życiu. But faith comes by hearing God's word and Ale comes Wiara przychodzi ze słuchania słowa Bożego, i w tym miejscu właśnie gdzieś nam nie dostaje. Most do not understand the truth of God's word. Większość ludzi nie rozumie prawdy słowa Bożego. And so back in Second Peter chapter 1 3 więc wierszu trzecim drugiego listu do Piotra w hmm. rozdziale pierwszym it says everything that pertains unto life and godliness comes through the knowledge of Jesus jest napisane, że wszystko co odnosi się do życia bobożności przychodzi przez poznanie Jezusa and then verse 4 says that the word of God is the results of that knowledge um, the word of God is i w wierszu czwartym jest powiedziane, że Słowo Boże jest rezultatem tego poznania. To przez Słowo Boże Bóg udziela nam swojego poznania, swojej wiedzy. Więc wszystko, czego kiedykolwiek byście potrzebowali w swoim życiu, przychodzi przez, przez poznanie w Słowie Bożym. Habakkuk says that my people perish for a lack of knowledge. And this is what's happening in the body of Christ today. God's people are perishing for a lack of understanding the word of God. The most important thing you will ever do for your Christian life is to learn God's word. Naj, naj, naj, najważniejszą rzeczą jaką możesz zrobić w swoim uh, życiu chrześcijanina to to, że zaczniesz wnikać w zrozumienie Słowa Bożego. So it's very significant that in Mark chapter 4 he compared God's word to a seed. Więc jest bardzo rzeczą znaczącą, że w czwartym rozdziale um, Ewangelii Marka uh, prze, uh, i Pan Jezus przyrównał Słowo Boże do ziarna. He didn't compare God's word to a social system. Nie przerównał y, Słowa Bożego do jakiegoś systemu e, społecznego. Nie przerównał Słowa Bożego do jakiegoś rządu człowieka. System? Wiesz o tym, że można manipulować i oszukiwać każdy system e, opracowany przez człowieka? I remember when I was in school I didn't always pay as much attention as I was supposed to. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy jeszcze byłem w szkole, nie zawsze uważałem tak, jak oczekiwano tego ode mnie na lekcjach. I, I, I nie zawsze wszystkie prace domowe tak odrabiałem, jak powinienem było odrabiać. Ale tuż przed naszym ostatecznym egzaminem zawsze yy, upakowywałem tą wiedzę, żeby, żeby zdać. I would stay całą noc, żeby sprawić strawić tą wiedzę i, i wrzucić ją do, do swojej y, y, pamięci typu tej krótkoterminowej. And you know it I passed the test. ja zdawałem te egzamin. Ale gdybyśmy dzisiaj zadał pytanie czego się wtedy nauczyłeś, ja się tego nie nauczyłem. Pokonałem wtedy ten system, ale tak naprawdę nie przyjąłem wiedzy na środkach. But see, God didn't compare the word to a man-made system. Ale widzisz, Bóg nie przyrównuje słowa Bożego do systemu uczynionego przez człowieka. He, prepared, he compared, it to a God -made system. Ale przyrównuje go do systemu uczynionego przez Boga. You can't cheat on a harvest. Nie możesz oszukać e, prawa żniwa. Nie możesz czekać do momentu na dzień przed żniwem, zasadzić ziarno i później przez całą noc czuwać, modlić się, żeby wyrosło żniwo. Są prawa, które rządzą e, wzrostem ziarna. And you cannot break those laws. I nie możesz naruszyć tych praw. I prawdopodobnie dzisiaj ludzie e, potrzebują zrobienia. So Więc możesz sobie odłożyć jeden dzień, w którym będziesz szukał Boga i, i wołał do Niego. That's not how the kingdom works. Ale to nie tak działa królestwo Boże. It's like królestwo Boże jak ziarno, które wrzuca się do, do gleby i później się czeka aż, aż wykiełkuje. It takes time Potrzebny jest czas, aby słowo Boże e, uwolniło swoją moc do twojego życia. And the vast majority of Christians aren't going to give God that time. I większość chrześcijan nie daje Bogu tego czasu. They want to come and just have me wave my hand over them and they get healed. But they don't want to take the seed of God's Word and meditate on it in their heart. And that's a hindrance to God's power I... working in you. To jest właśnie ta przeszkoda, która stoi na drodze Bożej mocy, która chce działać w Twoim życiu. Przejdź, wróćmy znowu do przypowieści w, w czwartym rozdziale Ewangelii day. W 27 wierszu jest napisane, że wrzucają te ziarno gleby i, i wtedy niezależnie czy w dzień, czy w noc one rośnie. Oznacza to, że jest pewien czas, który musi minąć od momentu zasiania do momentu żniwa. I zauważcie również, że jest tam napisane, że e, zaczęło się rozwijać, zaczęło iść do góry, chociaż oni nie wiedzieli, jak to się dzieje. Now this is really important. to jest naprawdę. You do not have to be a genius to have God's word work in your life. Nie musisz być geniuszem, żeby słowo Boże działało w twoim życiu. Now, I really understand how a seed works. Nikt z nas tak naprawdę nie rozumie w jaki sposób działa ziarno. We understand that you have to put it in ground and you have to water it and fertilize it. rozumiemy, że musimy je włożyć do ziemi, a później Podcać wodą dołożyć jakiegoś nawozu. But we'll don't fully understand how a seed works. Ale mimo wszystko nadal nie rozumiemy w jaki sposób to się dzieje, że ziarno rośnie. You can take a little tiny seed like this and produce a huge tree. Możesz wziąć maleńkie maleńkie ziarno i wytworzyć z tego wielkie potężne drzewo. We don't fully understand how that works. Nie w pełni rozumiemy jak to działa. You could take all of the wisdom of mankind and pull it all together. Możesz wziąć całą mądrość ludzkości i, i, i skomasować w jednym miejscu. Możesz wziąć bogactwa każdego narodu na całej ziemi. I możesz zlecić najinteligentniejszym umysłom, jakie kiedykolwiek istniały pomiędzy nami. And they can't produce a nie będą w stanie wytworzyć jednego małego nasionka, które może uwalniać z siebie życie. They could Mogą wytworzyć coś, co będzie tego samego ciężaru i może wyglądać tak jak ziarno. Ale jeśli umieścisz takie wytworzone przez człowieka ziarenko do ziemi, nigdy nie wykiełkuje, nie zakiełkuje i nie e, e, wzniesie z siebie życia. There is a miracle inside of every seed. Środku, w każdym ziarenku kryje się cud. And we don't totally understand it. I nie w pełni to rozumiemy. But that keep me from from it. Ale to nie oznacza, że e, e, jestem powstrzymany przed korzystaniem, braniem korzyści z tego faktu. Nawet chociaż tego nie rozumiem, mogę wziąć ziarenko, włożyć do, ziar, do ziemi i po pewnym czasie wyrośnie roślina. Nie w pełni rozumiem to, w jaki sposób to się dzieje, że słowo Boże jest tak potężne. Ale nauczyłem się brać słowo Boże i wkładać do swojego serca. And God's word has produced awesome miracles in me. I słowo Boże wytworzyło potężne cuda w moim życiu. I'm doing things that I could not have done on my own. Czynię rzeczy, których nigdy sam siebie nie mógł czynić. And it is God's word that's making. Ale to właśnie słowo go rzeczywi tą różnicę w życiu. The same thing will work for you. I ta sama zasada będzie pracowała na ciebie. See, this is what we're teaching our students. Wiecie, to właśnie do tego nauczamy i tego nauczamy nasze studentów. God doesn't use me because I'm special. Bóg nie używa mnie dlatego, że jestem szczególny. A seed it doesn't produce because the ground is special ziarno nie wydaje się siebie życia dlatego, że, że, że Ziemia jest szczególna, specjalna. Dirt. To jest po prostu prog Ziemi. Prog Ziemi jest najpowszechniej spotykaną rzeczą na tej planecie. I wtedy, kiedy umieszczasz Słowo Boże w swoim sercu, to po prostu wrzucasz te Słowo do progu tej Ziemi. That dirt is nothing without a seed. Pro ziemi jest niczym bez ziarna. But the seed is nothing without the dirt. Ale ziarno jest niczym bez ziemi. That's the way God's word is. Tak właśnie jestesłowo Boże. God's word will never change your life and release its life until you put it inside. Słowo Boże nigdy nie zmieni twojego życia i nie wyda życia w twoim życiu dopóki nie włożysz je do swego Możesz położyć swoją Biblię na stoliku obok siebie i nigdy nie będziesz miał z tego życia. Like <laughs> Możesz położyć swoją Biblię na swojej głowie i wszystkie włosy sobie zerwać za pomocą e, tej Biblii, ale nie będzie tego efektu. Nigdy nie uwolni swojej mocy dopóki się nie znajdzie w Tobie. Some people nearly worship this book. Niektóre ludzie tak naprawdę czczą, prawie czczą tą księgę. They keep it in a prominent place in their house. Ponieważ przechowują ją w takim szczególnym, honorowym miejscu swojego domu. I mistakenly laid a cup on top of a woman's Bible once. Ja kiedyś przez, przez przypadek postawiłem filiżankę na, na, na, na Biblii and, pewnej kobiety. And you would think I, a sin. I można było pomyśleć, że popełniłem straszliwy grzech. She says, you can't set anything on top of the Bible. Ponieważ ona powiedziała, nie można ni, żadnej rzeczy stawiać na, na, na, na tej Biblii. Więc zabrałem do sobą filiżankę i widać było takie kółeczko zostało po, po tym miejscu, gdzie stało. She reverence the book but she didn't have it in her heart. Ona oddawała część cześć księdze, książce, ale nie miała słowa w sercu. This book doesn't release its power until it gets on the inside of you. Tak księga nie wydaje z siebie swojej mocy, dopóki nie znajdzie się w naszym wnętrzu. A seed doesn't release the miracle that's in it until it gets in the ground. Ziarno nie daje z siebie tego cudu, które jest ukryte w nim. Dopóki nie znajdzie się w głębi Ziemi, znaleziono pewne ziarna przechowywane w grobowcu Faraona, których który, który wiek szacowano na 4000 lat. I zabrali wtedy te ziarna z tego grobowca i zasiano e, do Ziemi. Po czterech tysiącach lat okazało się, że wychodzi z nich życie. That's the way God's word is. Tak jest ze słowem Boga. But it's got to come alive in your heart before it releases this power. Ale zanim uwolni swoją moc, musi stać się żywe w twoim sercu. You can't just say, well, somebody said this. Nie and then... możesz po prostu powiedzieć, ktoś gdzieś powiedział. This has to, be God's word to, you. to musi być Boże słowo dla ciebie. Has God ever these words to you? Czy Bóg kiedykolwiek wypowiedział do ciebie te słowa? The word of God alive to Czy słowo Boże żyje w tobie? When I received the baptism of the Holy Spirit, this became a living book. Wtedy, kiedy ja przyjąłem przez Duchu Świętym, ta księga stała się księgą żyjącą. I couldn't open this book without God just yelling at me. Ja nie mogłem otworzyć tej księgi i, i spotkać się po prostu z krzykiem Boga, który opowiadał mi. These words became life. Te słowa stały się życiem. And they instantly began to change me. I natychmiastowo zaczęły mnie zmieniać. I've got a book that is entitled Effortless Change. Mam taką książkę pod tytułem, napisałam taką książkę pod tytułem Bezwysiłkowa zmiana. And most people think that's impossible. I nie, Większość ludzi myśli to niemożliwe. Change is very hard. Ponieważ e, zmiana wymaga wiele wysiłku. Do Ale dzieje się tak dlatego, że robimy to nie w Boży sposób. God's way to change you is to take the seed of God's word and let it release its life. Boży sposób na te zmiany to abyśmy wzięli ziarno słowa Bożego i Umożliwili im uwolnienie życia, które mają w sobie. It says in Romans 12, two, jest napisane w liście do Rzymia, 12 rozdziale, 2 wierszu. To be by the of your mind. Abyśmy byli przemienieni, przetransponowani przez odnowienie swojego umysłu. And the Greek word that transformed was translated from. I te słowo greckie w oryginale, uh, które jest oddane przez nasze przemienienie, It's the same root word that we get metamorphosis from. That's the process where a little caterpillar spins a cocoon and then comes out a butterfly. You've never heard that caterpillar scream and moan and cry and beg. Nigdy nie widzieliście, żeby taka e, goźniczka e, e, motyla krzyczała, błagała, awanturowała się. That just comes Ta zmiana zachodzi bez żadnego wysiłku. Likewise, you take an apple seed and plant it in the ground. W ten sam sposób bierzesz ziarenko jabłka i umieszczasz w ziemi and it a tree. i wytwarza się z niego drzewo. And then it's the of this tree to A naturą tego drzewa jest produkowanie jabłek. You've never heard an apple tree moan or, or yell and then, oh, here's an apple. Nigdy nie słyszałeś chyba, że taka jabłonka wydaje z siebie ję jęki, krzyki, zawodzenia i nagle, o, oh, urodziłam jabłko. Po prostu jest to natura tego drzewa, że produkuje jabłka. It is your nature to walk in the supernatural power of God. jest kroczenie w pełną naturalną mocy Bożej. It is natural for a Christian to have joy and peace. dla chrześcijanina jest mieć radość i pokój. Rzeczą naturalną dla chrześcijanina jest skłaść ręce na, na, na, na osobie, która umarła i widzieć, jak jest zbudzana. That's not just for a few zbudzana. To nie jest zarezerwowane dla jakichś szczególnych kilku osób. For every born again in this room. Ale jest to dla każdej osoby w, te, w tym pomieszczeniu się znajdującej, która się narodziła na nowo. Ale ta zmiana przychodzi tylko w jeden sposób, poprzez umieszczenie ziarna Bożego słowa w twoim sercu. Jeśli nie chcesz iść tą drogą zmiany poprzez słowo Boże, wtedy życie staje się bardzo ciężkie. And this is what to właśnie powoduje, że ludzie zaczynają im pościć, modlić się, błoga, błagać Boga o, o ponaturalną interwencję całymi tygodniami. Ale jeśli po prostu weźmiesz słowo Boże, włożysz do swojego serca w sposób naturalny, ona wyda. I roboc. challenge you to take God's Word and meditate in it day and night without being changed. I wzywam was do tego, żebyście podjęli moje wyzwanie. Weźcie Słowo Boże, medytujcie dzień, dzień po dniu, noc po nocy i, i, i czy nie, nie będzie tak, że przyjdą zmiany bez wysiłku. Nie, nie wydarzy się coś takiego. Zmienisz się nawet sobie nie uświadamiając tego. W Księdze Jozuego w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wierszu God told Joshua that this book of the law will not depart out of your mouth. Bóg powiedział Jozłemu, że ta księga prawa nie powinna się oddalać od Jego ust. But jego you shall meditate in it day and night to do what it says. Ale będziesz rozmyślał e, o tej księdze w, w ciągu dnia i w ciągu nocy, o tym, co ona mówi. And then he said that you will make your way prosperous and you will have good success. A wtedy będzie Ci się powodziło i będziesz na sukces. That Wiem. promise was dependent upon him meditating in the word day and night. Więc może obietnica była uzależniona od tego, czy on będzie medytował na nawoek może dzień i noc. Everybody wants prosperity and good success. Każdy chce powodzenia i dobrego sukcesu, But not very many people will meditate in the word day and night. Ale nie tak wiele ludzi będzie medytowało nad Słowem Bożym dzień i noc. Really A tak naprawdę proste jest życie chrześcijanina. Jesteście naprawdę bardzo takim przynoszącym dobre e, żniwa, owoce, e, zielne. You you Bóg dał wam wszystko, co jest wam potrzebne, abyście odnieśli sukces. But you have to take and put in Ale musicie wziąć to ziarno i włożyć je do swojego serca. I nie musisz rozumieć jak to się dzieje. Daj im po prostu czas, a wydadzą owoc. Amen. Amen. If that's true then every person in here should say I'm gonna put the word of God in my heart. Jeśli to jest prawda, każdy z nas tutaj się znajdujący powiedz, ja Włoży Słowo Boże do swego serca, ale je Ale taki przeciętny chrześcijan robi wiele różnych innych rzeczy, a nie studiuje, nie rozmyślając Słowo Boże. Ale jeśli to, co mówię, jest prawdą, nie ma nic ważniejszego od tego, aby włożyć Słowo Boże i przechowywać je w swoim sercu. You have to put a priority on this. Musisz nadać temu klauzulę najwyższego priorytetu. You may życiu. have to let something else go, but it's worth giving God's word this priority. Możesz pozwolić, że inne rzeczy odejdą z tego życia, ale słowo Boże musi uzyskać najwyższy priorytet w twoim życiu. And in verse 28 it says. jest powiedziane. The earth brings forth fruit of herself. Ziemia sama siebie wydaje okaz. This earth is talking about your heart. mówiąc o tej ziemi, mówimy tutaj o twoim sercu. God made us so that whatever you focus your heart upon, it your heart begins to release life to it. Bóg uczynił nas takimi, że na cokolwiek skoncentrujemy swoje serce, właśnie to nabierze rozpędu, wytworzy życie w naszym naszym osobistym życiu. know ground doesn't care what kind of seed you put in it. Wiesz, ziemia wcale się nie przejmuje tym, jakiego rodzaju ziarno wkładasz do niej. Or other, uh, Możesz tam włożyć um, warzywa typu um, seler albo co innego. But that just what you to Ale ziemia nie wyprodukuje tego, co ty chciałbyś, żebyś, żeby produkowała. It produces whatever seed you Ale wytworzy to, w zależności od tego jakie tam ziarno możemyśmy. Many of us are wanting the results of God's word. Wielu z nas chce rezultatów obiecany przez słowo Boże. But you're letting other seed get planted in your heart. Ale pozwalacie, że inne ziarno zaczyna wpadać do waszego serca. Every time we let the voice of this world speak to us, Wrong seeds are being planted in our heart. Za każdym razem kiedy pozwalamy na to, że ten świat zaczyna nam słać swoje wieści, pozwalamy, że złe ziarna są zasiewane w nasze serca. You Jeśli lekarz ci powie umrzesz, to jest złe ziarno strachu. And and I większość ludzi natychmiast zaczyna bać się, mieć depresję. Musisz zmienić te ziarna, które są zasiewane do tego serca. Musisz dojść do miejsca, w którym Słowo Boże jest bardziej realne dla ciebie niż to, co się dzieje w świecie zewnętrznym. Um, zarząd um, mojej fundacji, mojej instytucji Chciałbym Chciałby podać egzaminowi dotyczącemu polisy ubezpieczeniowej. Chcieli umieścić na mojej klatce piersiowej te różne wszystkie elektrody do badań lekarskich? I ta pielęgniarka chciała E, oczyścić moją, moją, moją klatkę piersiową, usunąć e, włosy. And I told her, this is virgin hair, it's never been touched. A ja powiedziała, ale wiesz, to są takie, takie e, włosy, które nigdy nie były dotykane, dziewicze włosy na mojej klatce piersiowej. I, said, Don't shave the hair off my I powiedziałem, nie usuwaj tych moich włosów na klatce piersiowej. So they put these six electrodes on my chest without shaving the hair. Więc umieścili tych sześć elektrod na mojej klatce piersiowej bez, bez, bez ogolenia właśnie. And so I got to running on this treadmill. I musiałem na tej bieżni biegać. Sobie bieżni. And when I got to sweating, these things started falling off. Ale wtedy kiedy zaczęły się pod te rzeczy przyjęte zaczęły odpadać. And so I was holding to, the nurse was holding to, and the doctor was holding. Więc ja je tu przytrzymywałem, tutaj pielęgniarka przytrzymywał, a tutaj lekarze przytrzymywali. And anyway, when the test was over. Wtedy w każdym razie, jak się już skończył ten test. The doctor looked at this printout of my EKG. E, wziął ten z EKG i, i and when he got to this certain spot, he began to frown and grunt and make noises. And he said, You've got a serious heart problem. I And he wrote out the name and address of another doctor. I mi imię, nazwisko i adres jeszcze jednego lekarza. And he says, as soon as you leave here, you go straight to his office. He says, don't you go home. You go to this doctor's office immediately. Nie and he said, I'm going to give you some more tests. I, I powiedział ci, ja ci jeszcze... Y y Ci jeszcze następne badania. And we might put you in the hospital and do open-heart surgery on you before the day is over. Now I had witnessed to this man and told him about my son being raised from the dead. A ja temu i o tym, jak Bóg syna. And when he first said this to me, it took just a few seconds for me to think about it. I wtedy, kiedy za pierwszy razem mi to powiedział, zabrało mi to kilka sekund tylko na, na pomyślenie i na ten temat Jego wypowiedzi. Ale zamiast pozwolenia na to, że Jego słowa zapadłyby w moje serce i wydało słowo, to Słowo Boże zaczęło wychodzić i, i wchodzić do Niego. And I looked at that doctor and said, That's a lie. I ja spojrzałem wtedy na tego lekarza i powiedziałem to jest kłamstwo. And I guess this doctor wasn't used to people calling him a liar. I myślę, że on nie był przyzwyczajony do tego, że ludzie mu mówią, że jesteś kłamcą. And he just looked at me like What did you mnie, say? Co ty powiedziałeś? And I said you a serious heart problem. Ja mu ty patrzysz na ten kawałeczek papieru i mówisz mi, że ja mam poważne problemy z sercem. And he said, Well, it doesn't exactly say that. No, no to może to rzeczywiście do końca tak nie mówi. You just had a little problem right here. You might be perfectly normal. Może rzeczywiście, ty masz taki maleńki problem, jak może być, no tak naprawdę to całkiem, całkiem w porządku ze zdrowiem. And I said, that's not what you told me. A ja mówił na to, ale to nie to, co mi przetemówiłeś. You told me I had a serious heart problem. Ty mi mówiłeś, że ja mam poważny problem z sercem. I said, that's a lie. A, to jest I said, I rebuke you in the name of Jesus. <laughs> And this guy just tore this piece of paper I up. Ten z, ten, ten, ten EKG. And he says, get out of my office. <laughs> And he flunked me on that test. I, i, i, no, mnie tam źle tego testu. I couldn't get the insurance. I niestety nie mogłem dostać tego ubezpieczenia z powodu tego z, z, złego wyniku. So I, a, a I mam lekarza w swoim zarządzie i on tak naprawdę zlecił mi taki prawdziwy test badania. I po tym takim właściwym już badaniu okazało się, że mam serce młodego człowieka nie mam żadnych zupełnie problemów. Ale wiecie, większość ludzi, jeśli nie mają serca przepełnionym Słowem Bożym, pozwalają, że to, co negatywnego jest wypowiedziane przez lekarza, natychmiast puszczają do serca i pozwalają, że zakorzenia się wydaje zły owoc. Słuchamy wieści z tego świata, one nam mówią, że my mamy problem finansowy. I te ziarna zaczynają wydawać w naszym życiu wątpliwości, niewiary. Twoje serce wyda życie temu wszystkiemu, co Ty słuchasz. I dlatego właśnie musimy przestać słuchać tych rzeczy, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Those words will take root in your heart. Poznajesz te słowa zakorzenią się w twoim sercu. Proverbs 23:7 says as a man thinks in his heart that's the way he is. Księga Przysłów 23:7 wiesz jest napisane że tak jak człowiek myśli w swoim sercu takim on jest. It may not like this but it's true. Może ci się to nie podoba ale to jest prawdziwe. Your life is going the direction of the seeds that you have allowed others to plant in your heart. Twoje życie idzie w tym kierunku, w którym ty pozwoliłeś, że inni ludzie zasadzili w twoje serce swoje ziarna. If your life is a Jeśli twoje życie jest bogań, to dlatego że ci inni ludzie zasadzili te złe ziarna w twoje serce. Sick, Jeśli jesteś chory to dlatego że pozwoliłeś innym ludziom aby zasadzili ziarno dotyczące choroby w twoje serce. And this is a little bit subtle. I to jest trochę tak dość subtelna rzecz. Możesz sobie pomyśleć, nie, ja, ja nigdy nie zasadziłem takiego ziarna choroby. Somebody cancer said was cancer. Ktoś może mieć raka i może powiedzieć, ja nigdy nie powiedziałem, że będę miał raka. will do is let seeds be planted in Ale to co to ty czynisz, to to pozwala, że Inni ludzie mówią do Ciebie, że Ty po prostu jesteś zwykłym, takim sobie człowiekiem. Think, I'm not any than else. Myślisz sobie, nie różnię się od nikogo innego na tym świecie. But see, that's not the truth. Ale wiesz, to, to nie jest prawda. Prawda jest to, że jesteś zupełnie nową istotą. Twoje myślenie, że ja jestem taki jak wszyscy inni, jest po prostu złym myśleniem. You have the supernatural power of God living on the inside of you. Oni wasz ma moc Bożą, która żyje w tobie. And if you aren't thinking that way, that's why you get sick. Dla, jeśli nie myślisz e, zgodnie z, z tą prawdą, właśnie dlatego e, zaczynasz chorować. In 2008 is when a worldwide recession came. W 2008 roku przyszła ogólnoświatowa recesja. And everybody started predicting dire consequences. I każdy zaczął przewidywać okropne konsekwencje. You didn't have to think, All right, I'm fail. I nie musiałeś myśleć, no w porządku, to mi się nie uda. But if you just like the person, you Ale jeśli myślałeś tak, jak przeciętna osoba na tym świecie, to i tak ci się nie udało. Jesus or our, uh, Philippians 4.19 says that God would supply all of your need according to his riches in glory. Your financial condition is not dependent on what happens in Poland. God said he would supply your need according to his riches in glory. Bóg powiedział, że On zaspokoi twoje potrzeby według swojego bogactwa. problems. Ale taki przeciętny chrześcijanin myślał wtedy: "O, niestety, każdy, każdy, dookoła ma, zaczyna mieć problemy finansowe." And they thought, I'm just like everybody else. I myślał ja jestem taki jak, jak i oni, jak każdy inny. And, thoughts like that take root and produce poverty. I myśli takie jak te zakorzeniają się w nas. I wytwarzają ubóstwo w naszym życiu. Ale Bóg zaspokoi Twoje potrzeby według swojej ekonomii, a nie według tego świata ekonomii. Właśnie wtedy, kiedy uderzyła w świat ta recesja finansowa, wtedy właśnie Bóg mi powiedział, abym zaczął rozwijać swoją służbę. Każdy inny usługujący chrześcijański, o których uh, ja wiem, zaczął zmniejszać swoje, uh, swoje służby i oszczędzać. We more than doubled our expenses. A my więcej niż dwukrotnie zwiększyliśmy nasze wydatki. I took the biggest steps of faith in my whole life. Właśnie wtedy poczyniłem największe kroki wiary w swoim, całym swoim życiu. I właśnie z tego powodu zobaczyłem też największy wzrost w swoim życiu. And that only work in America. I to w ten sposób działa nie tylko w Ameryce. Paul Goddard was doing it in Kasalen. Paweł Gadawa robi to w Koszalinie. He just built a brand new church. Właśnie zbudował zupełnie nowy budynek kościelny. It'll work in Poland to. Będzie działało, pozycję, It'll work for you będzie działało dla ciebie. Jeśli zasadzisz w swoim sercu słowo Boże zamiast tego co ludzie w twoim kraju mówią do ciebie. You're have to, have to musisz się stać fanatykiem Bożego słowa. Let me read this passage to you from Isaiah chapter 54. In verse 17, Isaiah 54, 17. It says, no weapon that is formed against you shall prosper. And every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. I każdemu językowi, który podniesie się przeciwko Tobie w sądzie, Ty zadasz kłami. Takie jest dziedzictwo sług Pana, a, moja, a ich sprawiedliwość ze mnie pochodzi, mówi Pan. Jest tu napisane, że nie ma żadnej broni poje, nawet jednego egzemplarza, która odniesie sukces przeciwko tobie. And right after he says that, what he says. I tylko po tym jak już, jak już to powiedział, zauważcie co jest tym. says every tongue that rises against you in judgment you shall condemn. Mówi każdy język, który podniesie się przeciwko tobie w sądzie ty zadasz Words are weapons. Słowa są bronią. When he says no weapon will prosper broń przeciwko tobie nic nie wskóra, mówi żadne słowo wypowiedziane przeciwko tobie nic nie wskóra. Musimy zrozumieć, że słowa są potężną bronią. Proverbs 18:21 says. mówi. death and life are in the power of your tongue. Że życie i śmierć są w e, e, mocy tego języka. Your words are Twoje słowa są potężne. And so are the words of every other Ale również słowa każdej innej osoby są potężne. Zauważ, że jest powiedziane: Śmierć i życie są w mocy Języka. Only those two things. To tylko te dwie rzeczy. There aren't three or four Nie ma trzech lub <laughs> czterech rzeczy tego typu. Every word that you speak and every word that you hear is either life or death. Każde słowo, które ty wypowiadasz lub każde słowo, które ty słuchasz, jest albo życiem, albo śmiercią. And if you let these words of death come against you, they're weapons. Jeśli pozwolisz, że te słowa, które są śmiercią, wejdą w ciebie, dopuszczasz są jest obronić to cię tobie. Jeśli masz strach w swoim życiu, to z tego powodu, że słowa strachu zostały wypowiedziane do ciebie, zapadły w ciebie i wydały, wykiełkowały, wydały swój owoc. Jeśli masz martwienia w swoim sercu, to dlatego, że Słowa niosące zmartwienia zostały powiedziane do Ciebie i e, wytworzyły owoc z Twojego serca. Cokolwiek rośnie w Twoim życiu zostało zasadzone tam za pomocą słów. Jedyną drogą na zmianę tej sytuacji jest Wziąć Słowo Boże i zasadzić je do swego serca. Words are full of faith and power. Słowa Boże są pełne wiary, pełne życia, mocy. You God, I jeśli utrzymasz swój umysł e, na Panu, będziesz miał doskonały pokój. If you in this word you will have good jeśli będziesz nad tym Słowem ciągle medytował, będziesz miał dobre powodzenie. If you take these seeds and plant them in your heart, you'll be healed. Jeśli weźmiesz te ziarna, zasadzisz w swoim sercu, będziesz ustrzykany. You'll prosper when everybody else is struggling. Będziesz prosperował w miejscach, gdzie każdy będzie inny, będzie miał kłopoty. This is the power of God's word. Ponieważ to jest moc słowa Bożego. But it has to be taken off this page and put in your heart to release that power. Ale musi być wzięta z tych stron i błożona do serca, aby mogła wydać odcz. I zauważ, że jest tam powiedziane, że Ty musisz tym Słowom nadać kłam, musisz je potępić. Want to Wielu z nas nie chce gorszyć, obrażać innych ludzi. We don't bear any I nie chcemy znosić tak naprawdę krytyki. Więc wtedy, kiedy słyszycie Słowa, które się są sprzeczne z Słowem Boży, po prostu nie reagujemy na to, bo nie chcemy krytyki. If Gdybym ja miał taką postawę wtedy, kiedy lekarz mi powiedział, że, będę miał poważny problem, że mam poważny problem z sercem, jego słowa by zapadły do mojego serca i wydały zły odnos, zakorzeniły się. But I have learned, if when somebody speaks words of unbelief to me, ale ja się nauczyłem, że wtedy, kiedy ktoś do mnie mówi słowa niesące niewiary, right then, no jeśli potępię te słowa, nie będzie żadnego złego efektu na mnie. Ale jeśli pójdę do domu, odwrócę się i nie powiem niczego przeciwko tym słowom, one mają wpływ Ponieważ w tym czasie zaczyna kiełkować, wznosić się e, roślina niewiary. I wykorzenienie takiej takiej rośliny niewiary z mego życia zabiera wtedy dużo dużo wysiłku. But if my faith, say right then. Ale jeśli ktoś przeciwia się mojej wierze, ja konfrontuję. W tym miejscu, jest jest And when I do that, it has no effect on me. That's what you need to do. I to ty robić. You need to get to where you speak God's word only. And you don't let people speak something contrary to God's word over you. I nie pozwalasz innym ludziom wypowiadać nad tobą inny słów, które są sprzeczne ze Słowem Bożym. Amen Obiecuję ci, to zmieni twoje życie. Więc wracając do tej przypowieści w czwartym rozdziale Ewangelii Marka. Jest tam napisane, że Ziemia sama siebie wydała owoc. I najpierw była sama trawa, później był kłos, a później pełne zboże w kłosie. Is is to, to, co jest tutaj zaprezentowane nam to fakt, że to z, e, z, e, zawiera w sobie pewne fazy wzrostu. Nie zasiewasz ziarna Bożego słowa dzisiaj, a jutro masz pełne pełne zbiory. Potrzebny jest czas, aby to słowo uwolniło swoją moc. a little sprout. A później po pewnym czasie widać zaczęło kiełkować i wydało maleńki kiełek. And then it has to grow and take time. Musi nadal rosnąć i to nadal nadal jest czas potrzebny. So there are stages of growth. Więc są pewne e, etapy wzrostu. It's the same thing with the word of God. Tak samo jest z słowem Bożym. You can't just take the word and instantly get all of its power released in your life. Nie możesz po prostu wziąć słowa Bożego i natychmiast uwolnić z niego całą moc Bożą, którą zawiera. You have to grow in the power of God. Musisz wzrastać w mocy And many people don't understand this. I wielu ludzi nie rozumie tego. So they get frustrated if they, you know, spend one week meditating on the word in their life isn't completely changed. I są sfrustrowani kiedy spędzają, o kimś, 3 godziny na med medytację na słowie Bożym i ich życie się nie zmieniło. It's going to take some time for God's word to produce fruit in you. To zabierze trochę czasu, aby słowo Boże wytworzyło swój owoc w twoim życiu. Nasi studenci przychodzą do szkoły i widzą w jaki sposób słowo może działać i przynosi owoce w moim życiu, w życiu innych wykładowców. I myślą sobie, jeśli Bóg to zrobił dla Andrew, zrobi to i dla mnie. And that's true. I to jest prawda. Ale nie uświadamiają sobie, że żeby zobaczyć ten wzrost zajęło mi 47 lat. I didn't get to where I am instantly. Ja nie dostałem się do tego miejsca, w którym teraz jestem przyciągnięciem. Um, I had to start taking little baby steps before I could run. Zanim mogę biec, musiałem najpierw kroczyć kroczkiem dziecka. And the word of God works like that. I tak właśnie działa słowo Boże. You have to start meditating on the word and you'll see it start growing slowly. Musi zacząć rozmyślać z Słowem Bożym i widzieć, jak zaczyna powoli, powoli rosnąć w tobie. Also good. Ale to jest również dobre dla nas. Ponieważ jest to proces, który nie może być odwrócony. Once you get this growth, growing, it becomes powerful. Wtedy, kiedy zaczął się już ten proces rostu, jest to coś potężnego. I've got a rock on my property that's about six times as tall as this ceiling. Mam skałę na swojej posiadłości, która jest mniej więcej sześciokrotnie wyższa od sufitu, sufitu tego pomieszczenia. Jest to taka e, potężna, mocna granitowa skała, e, większa niż, niż te pomieszczenie. Ale mimo tego gdzieś tam na, na, na górze tej skały jest pewne niewielkie wygłębienie i jest tam trochę ziemi w tym niewielkim wygłębieniu. And a bird dropped a seed in that dirt. I pewien ptak przełatując wrzucił w tą ziemię znajdującą się w tym wygłębieniu pewne ziarenko. And then it rained on that dirt. A później przyszedł deszcz i spadł na to miejsce. And that seed began to produce a tree. I to ziarenko zaczęło wytwarzać z siebie drzewo. I to male, małe, maleńkie ziarenko rozszczepiło tą potężną skałę na pół. Done a ja nie mogłabym tego uczynić za pomocą bomby. No to ta maleńka, maleńka, te maleńkie ziarenko rozszczepiło tą potężną skałę. But it took time. Ale to zajęło pewien czas. That ten wzrost, który się tam zaczął w tym ziarenku, e, przez pewien czas zaczął, e, wytworzył rozszczepiny e, i rozsadził całą skałę. And God's word is like that. I tak ważny jest słowo Boże. It doesn't matter how big your problem is. Niezależnie od tego jak wielki jest twój problem. If you will plant God's word in your heart, it'll start releasing that power. Jeśli zasadzisz jarno słowa Bożego do swojego serca, zacznie uwalniać w siebie swoją moc. And it can totally overcome any problem in your life. I może całkowicie zlitować każdy problem w twoim życiu. But it's going take time. Ale to zabierze trochę czasu. And it'll come in stages. I będzie to przychodziło etapami. So here is a good question. Więc mądrę dobre pytanie. What if someone comes tonight who only has one week to live? A co gdyby przyszedł tutaj ktoś kto ma przed sobą tylko tydzień życia? And they don't have time to take the word of God and let it begin to produce over a year's period of time. I taka osoba nie ma już czasu aby wziąć słowo Boże zasadzić i czekać aż po ciągu roku, na przykład, wyda owoc? Like Czy tacy ludzie są już skazani na śmierć? Nie mają czasu na to, aby Słowo Boże uwolniło swoją moc w życiu. Jeśli sposób, o którym ja mówię dzisiaj, dzisiejszego wieczoru, jest jedynym sposobem, na który Ty możesz brać rzeczy od Boga, Wtedy ludzie, o których właśnie powiedziałem byliby skazani na śmierć, ponieważ nie mają możliwości wykorzystania tej metody. Ale Bóg kocha nas tak bardzo, że uczynił inny sposób przyjmowania go. He gave some people in the body of Christ special gifts. Dał pewnym ludziom w ciele Chrystusowym Dar. And there are people that have the gift of miracles and the gifts of healing. I są pewni ludzie, którzy mają dar czycia cudów i są ludzie, którzy mają dary uzdrowienia. And if the word isn't working in your life, you can get healed off of one of these special gifts. Jeśli słowo nie działa w twoim życiu, możesz zostać uzdrowiony przez jeden z tych specjalnych darów. And God did that because He has compassion on all of His children. Bóg tak uczynił, ponieważ ma współczucie dla wszystkich swoich dzieci. Ale nigdy nie zaplanował, że będzie to dla Ciebie substytut tego, że będziesz brał Słowo Boże i będziesz miał w ten sposób życie i zdrowie. Whole, I tak patrząc na ogólnie, na, na ciało Chrystusowe, to, to, to większość myślenia jest takie, że to jest że jesteśmy skazani na ten drugi sposób e, brania uzdrowienia przez dary uzdrowień. So Więc ludzie e, wydają duże pieniądze i jeżdżą z konferencji na konferencję, aby poprosić jednego z tych szczególnych ludzi obdarzonych tymi szczególnymi darami, aby się modlili i mogli w ten sposób wziąć uzdrowienie. And a few people get healed that way. I tak, niewiele osób jest uzdrawianych właśnie w ten sposób. Ale to nie jest ten sposób numer jeden, w którym Bóg chce uzdrawiać się. You know, Wiesz, ja nie mam takiego specjalnego daru. Ja nie posiadam daru czynienia cudów lub daru zdrowia. I don't have anything that any one of these students doesn't have. Ja nie mam żadnego innego daru oprócz tych, które tak jak mają nasi studenci w szkole. I'm not operating under a supernatural anointing when I Wtedy, kiedy modlę się o ludzi, nie działam po to jakimś ponaturalnym namaszczeniem. I'm just acting on Acts chapter or uh, Mark chapter 16, when it says, You lay hands on the sick and they will recover. Ale działam wtedy, opierając się o prawdę zapisaną w Ewangelii Marka w 16 rozdział, gdzie jest napisane: oni będą kładli ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. My ministry healing. Moja służba to nie jest uzdrawianie. I've teach. Ale mam namaszczenie do nauczania. A mimo to widzę wielkie cuda. Ponieważ słowo Boże mówi, będziecie wkładali ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. God's word has taken root in my life and it's producing fruit. Słowo zakorzeniło się w moim życiu i wydało swój That same thing will work for every Christian in here. Ta prosta rzecz będzie działała dla każdej osoby, tak jak tutaj się znajdujemy. These Bible college students are going to lay hands on you and miracles are going to happen because the word is in them. Ci studenci koledżu biblijnego będą wkładali na Was swoje dłonie, będą się podniosły do Was i będą się działy cuda, ponieważ Słowo Boże w nich zamieszkało. Ale ja chciałbym, żebyś znalazł się w miejscu, gdzie nie będziesz mnie potrzebował już. Ja chcę nauczyć Ciebie tego, czego nauczył mnie Bóg. Tak, żebyś Ty mógł pójść i czyni to, co, co, co jest przeznaczone dla Ciebie bez mojej pomocy. Czasy one-man show in the body of Christ is over. We need the body of Christ to rise up and take God's word and start living. My potrzebujemy, aby ciało Chrystusowe powstało i wzięło Słowo Boże i zaczęło działać w tym słowie Boże. And I believe that this is what God raised me up for. I ja wierzę, że po to właśnie Bóg wzbudził mnie. We now have tens of thousands of Bible college students going all over the world. W tej chwili mamy dziesiątki tysięcy studentów college'ów biblijnych na całym świecie. And these students are taking the truth of God's word and they are doing miracles. I ci studenci biorą prawdę słowa, słowa Bożego i oni czynią cuda. Oni nie muszą sprowadzać tych wszystkich ludzi do mnie. Bóg w taki sam sposób jest w nich jak i we mnie. Bóg jest w tobie w taki sam sposób jak jest kimkolwiek z nas. Ale ty musisz wziąć to ziarno i pozwolić mu aby wydało swoje, swoje życie. We're going to take a break here in just a few minutes. będziemy mieli teraz krótką przerwę kilkunastominutową. And I'm going to come back and teach on this some more. I wtedy, kiedy wrócimy tutaj jeszcze coś wam dopowiem, będę nauczał na ten sam temat. But I want to ask you first. Ale najpierw zapytam was. Jeśli jest ktokolwiek wśród nas, kto jeszcze nie przyjął Jezusa, osobiście, nie narodzi się, no powiniene się to zrobić dzisiaj. Ale jeśli jest ktoś, kto już przyjął Jezusa jako Pana i ale nie przyjął, nie przyjął w Duchu Świętym. The baptism of the Holy Spirit is like super fertilizer to make the word grow. To w Duchu Święty jest jak taki super nawóz, który sprawia, że te ziarno słowa Bożego w super szybki sposób zaczyna wzrastać. And the baptism of the Holy Spirit includes speaking in tongues. I chrzest w Duchu Świętym zawiera w sobie również mówienie innymi językami. That's not all that there is to it. Oczywiście to nie wszystko, to mówienie językami nie wszystko, to, to jest jeszcze więcej rzeczy. Ale zawiera w sobie również mówienie językiem, którego ty nie znasz. The Bible says when you pray in tongues, your spirit is Biblia mówi, że wtedy kiedy modlisz się językami, twój duch się modli. spirit is a part of you that was Twój duch jest to twoją częścią, która uległa zmianie. Your is where the power of the Holy lives. Twój duch jest tą częścią, której e, moc ducha świętego. And miała. when you speak in tongues, you release supernatural power. Wtedy, kiedy mówisz językami, ty uwalniasz ponaturalną moc Bożą. If you have made Jesus your Lord, but if you don't have the gift of speaking in tongues, you need to receive. Jeśli uczyniłeś Jezusa swoim Panem, ale nie masz jeszcze daru mówienieniem językami, powinieneś to przyjąć. Czy jest ktoś tutaj, kto potrzebuje te jedne rzeczy lub dwóch rzeczy, o których mówiłem? Jeśli chciałbym, podnieść dłoń, żeby, żeby mógł się modlić z Tobą. Tongues, air, so jeśli nie mówisz językami, może podnieść swoją dłoń teraz, żeby mógł się modlić z Tobą. I ktoś może sobie w tym momencie myśleć, co ty zrobisz za chwileczkę? Ja będę się modlił o ciebie. I dam ci za darmo książkę. You got nothing to lose and everything to Nie masz nic to do a wszystko do zyskania. Jeśli nie mówisz językami, powinnaś mieć w tej chwili swoją dłoń wysoko w górze. So if you raised your hand or if you were supposed to raise your hand and didn't do it, <laughs> then just get up out of your seat and come right down here and I'm going to pray for you. Hallelujah. Let's praise God for all of these. <laughs> Wonderful. Wonderful. <laughs> you have trouble hearing. You have trouble hearing. Well, it's it's okay. Thank you. But you keep scooting this way. Every time <laughs> I scoot, you scoot. So, Because I've heard that you always need your translators to be okay. close to you. <laughs> Come in close. Praise God, this is wonderful. Ja to jest wspaniałe. I believe that this is going to change your life. Ja wierzę, że to zmieni wasze życie. Before I can pray for you to receive the baptism of the Holy Spirit and speak in tongues, zanim będę się godził o was, abyście przyjęli Chrystusem Duhu Świętym z mówieniem innymi językami, you first of all have to make sure that you are born again. Przede wszystkim musicie się upewnić, że narodziliście się na nowo. The Bible says that Jesus is the one who gives the Holy Spirit. Biblia mówi, że Jezus jest tym, który daje Ducha Świętego. So Więc musisz najpierw przyjąć Dawcę, abyś mógł później przyjąć dar. Czy jest ktoś w nas, kto jest całkowicie pewien, że przyjął Jezusa jako swojego Pana i osobistego? If you aren't sure, you need to pray with me. Okay, there's a number of people. So I'm going to lead you in a very simple prayer. The Bible says in Romans 10, 9 that if you will say with your mouth that Jesus Christ is your Lord, że jeśli ustami, że Jezus jest twoim Panem, and believe in your heart that God raised Him from the dead that you will be saved. It takes more than just saying those words. You have to believe it. So if you are ready to believe this, I'm going to lead you in a prayer. I jeśli wypowiesz, z taką postawą te słowa, w tym momencie, w tej minucie, kiedy ty wypowiesz, będziesz nowonarodzony, narodzony. Czy nie jest to wspaniałe? Jesus already your sin. Jezus już przebaczył twój There's no question, will he forgive you? Nie ma tutaj wątpliwości, czy Ci przebaczy. The only question is, will you make him your Lord? Jedyne pytanie brzmi, czy uczynisz Jego Twoim Panem? If you do that, you will be born again. So let's say this: Say, Heavenly Father, I'm sorry for my sin. I believe Jesus has already forgiven my sin. and I receive that forgiveness. Jesus, I make you my Lord. I believe that you now live in me. I am saved and forgiven right now in Jesus' name jestem zbawiony, moje grzechy są przebaczone już teraz. Amen. Amen. You receive that? Przyjęliście to? Amen. You just became brand new creatures. Właśnie staliście się zupełnie nowymi stworzeniami. Alleluja. On the outside, you may still be a man or a woman. Na zewnątrz może wyglądać na to, że ciągle jesteście albo mężczyzną, albo kobietą. The you are the of the Holy Ale w środku teraz już jesteście świątynią Ducha Świętego. A Bóg powiedział, że napełni was swoim Duchem Świętym. He created you for this purpose. On stworzył cię do tego celu. So Więc nawet jednej osobie nie odmówi teraz Moc Ducha Świętego. This is what you were created for. Ponieważ do tego właśnie zostajecie stworzeni. Więc nie będziemy błagali Boga. and welcome the Holy Spirit Ale po prostu otworzymy drzwi swojej świątyni i zaprosimy tam Ducha Świętego do środka. A moc Ducha Bożego zacznie płynąć przez wasze życie. So I'm going to pray for you and release this power of the Holy Spirit to flow through you. And then I want you to take a step of faith and start thanking God for giving you the Holy Spirit. Don't go by how you feel. We aren't asking for a feeling. Nie o uczucie, odczucie, We're asking for the person of the Holy Spirit. And after I pray for you, I want you to start thanking him that he did what he promised. And then those of us here that already have the baptism of the Holy Spirit. We are going start speaking in tongues. Zaćniemy mówić innymi językami. Because the Bible says that when you speak in tongues you're giving thanks to God. Ponieważ Biblia mówi, że wtedy kiedy mówimy innym językami dziękujemy Bogu. So we will be thanking God for giving you the Holy Spirit. Więc będziemy dziękować Bogu za to, że dał wam ducha tego. And as we start speaking in tongues, I want you to start speaking in tongues with us. I wtedy, kiedy my mówić językami, ja chcę, żebyście wy zaczęli mówić też And I wiem, że niektórzy z Was sobie myślą, ja nie wiem, w jaki sposób się mówi innym językami. Mam książkę w języku polskim, która Wam to wszystko wyjaśni. Ale obiecuję Wam, Wy możecie mówić innym językiem, ale jeśli jesteście teraz gotowi, możecie mówić językami teraz. One last thing before I pray for you. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym Wam powiedzieć przed modlitwą. Początkowo miałem kłopoty wtedy, kiedy chciałem mówić innym językami, ponieważ coś źle rozumiałem. Myślałem, że Bóg mnie zmusi, że ja będę musiał mówić innym językami. Ale to nie tak działa. It's similar to when I preach today. To jest podobne do tego, jak dzisiaj głosiłem gdybym powiedział, o Boże, mów przez mnie a później otworzył usta i czekał na Boga, żeby zmusił mnie abym zaczął przemawiać nie byłoby nawet jednego słowa wypowiedzianego do tego to byłem ja, który mówiłem do Was przyszło do Was w języku angielskim, amerykańskim But I God it. Ale ja wierzę, że Bóg inspirował tę in Tak, właśnie jest mówienie innymi językami. You have to speak. Ty musisz mówić. You that God is the one it. Ale jednocześnie wierzę, że Bóg jest tym, który inspiruje tę słowę. I, I ta książka, którą ja mam, da mam o wiele więcej zrozumienia w tej, w tej But God is going to fill every single one of you with the Holy Spirit. Amen. Amen. You ready? Let's pray. Father, I thank you for all of these. I thank you for those who prayed to make you their Lord and receive salvation. Thank you for those who And now we are all the temple of the Holy Spirit. So we open up the doors of our temple and welcome you, Holy Spirit. We want your power to come into our lives right now. We receive this gift of the Holy Spirit. Ducha Świętego teraz. And right now, Father, we this gift of in I Teraz ojcze właśnie w tym momencie przyjmujemy dar mówienia innymi językami. So we thank you for giving us the Holy Spirit right now. Dziękujemy ci ojcze za, za to, że dałeś nam Ducha Świętego. Let's begin to praise God out loud and thank him for giving you the Holy Spirit. Zaczniemy głośno uwielbiać Boga za to, że dał, dał, dał nam Ducha Świętego. And the Lord A ci z nas, którzy potrafią już wielbić Boga innymi językami, niech to teraz robią. Uwielbiamy Boga w innych językach. I wtedy, kiedy my będziemy mówili innymi językami, wy przestajecie się mówić w języku polskim. I zacznijcie mówić innym języku. You can't speak in tongues with your mouth closed. You have to open your mouth and speak. You can't speak in tongues in Polish at the same time. So right now just put your mind on the Lord and begin to worship Him in a new language. So right now, Reason Brandica, la Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Don't shake your head. No, shake it. Yes, yes, yes. <laughs> Hallelujah. Let me have your attention here for just a minute. Whether you spoke in tongues or not, I believe God gave you the Holy Spirit. Niezależnie od tego, czy mówiłeś teraz językami, czy nie, ja wierzę, że Bóg dał ci Ducha Świętego. He promised he would give the Holy Spirit to those who ask. On obiecał, że da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. So you asked, and I believe God gave the Holy Spirit. Więc wy prosiście. Ja wierzę, że Bóg dał wam Ducha Świętego. When I first prayed to speak in tongues, I didn't speak in tongues. Zdjęcie, gdy ja się po raz pierwszy modliłem. Oto, żeby mówić innymi językami, nie mówiłem tymi językami. It was and a half years before I spoke in Dopiero trzy i pół roku potem mówiłem innymi językami. But that's because I was a Ale to dlatego, że ja byłem baptystą. <laughs> and I've been taught that this was of the devil. I and mnie nauczono, że to było od diabła. And I was afraid. I ja się bałem. But you know, I kept pursuing. Ale wiecie co? Ja cały czas szedłem do Now I speak in tongues all of the time. I teraz mówię językami cały czas. So I've taken everything that God showed me and I put it into a book. Więc wziąłem to wszystko, co mi Bóg przekazał, nauczył mnie i włożyłem to w swoją książkę. And this book, the first half is talking about what true salvation is. W tej książce i pierwsza połowa mówi o tym, czym jest prawdziwe Boże zbawienie. Więc dla tych z Was, którzy modli się o przyjęcie zbawienia, wyjaśni ta część tej książki właśnie, czym jest zbawienie. A druga połowa tej książki jest cała na temat mówienia innymi językami jeśli przeczytasz tę książkę, pomoże ci to przyjąć ten dar. Więc wtedy, kiedy byście się udawali z powrotem na swoje miejsca, mamy tutaj gdzie swoich studenci, oni mają te książki. You have to go out this way to get the book. przez te drzwi tam, Jeśli pójdziecie tam przez te drzwi, nasi studenci przekażą wam te bezpłatne książki. And if you'll read it, I believe you're going to become stronger than horseradish. <laughs> okay? So go out this way and they'll give you a free book. And to the rest of you, we are going to take a short break. A do wszystkich pozostałych z nas będziemy teraz mieli krótką przerwę. And I would chciałbym prosić naszych studentów, żeby byli tutaj z przodu, gdzieś w tej strefie przed nami. And if any jeśli ktokolwiek z was będzie potrzebował modlitwy, będą oczekiwali na was tutaj, będą gotowi modlić się o was. And when will we be back from the break? I kiedy wrócimy z powrotem y, z przerwy? 20 minut. We'll Za 20 back. minut wracamy z przerwy. Yep. You're dismissed. Możecie rozjść.